4 i 3, Radiowy magazyn Posiadłość Słuchacie Radiowego magazynu Posiadłość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 Padek liczby budów we wrześniu. Zaufanie firm budowlanych pozostaje na dobrym poziomie. Jak zmiany demograficzne wpływają na rynek realnościowy. Coraz mniejsza dysproporcja pomiędzy wartością postrzeganą a wartością rzeczywistą. Rezerwa federalna martwi się o nowy kryzys realnościowy. We wrześniu drugi miesiąc z rzędu zmalała liczba nowo budowanych domów. Za to wzrost liczby domów jednorodzinnych równoważy spadek liczby mieszkań. Główny ekonomista First American Financial powiedział Bloomberg News, że liczby te są nieco rozczarowujące. Stwierdził również, że bliższa analiza danych ujawniła bardzo ważną zmianę na rynku realnościowym. Jego zdaniem wzrost budów domów jednorodzinnych sygnalizuje zbliżający się napływ początkujących nabywców z pokolenia milenium. Przed dzień opublikowania raportu dotyczącego rynku realnościowego dowiedzieliśmy się, że wskaźnik rynku nieruchomości przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo pozostawał w październiku na względnie stabilnym poziomie, drugim najwyższym w 2016 roku, pomimo niewielkiego spadku. Wskaźnik ten mierzy zaufanie firm budowlanych w odniesieniu do przyszłości rynku nowych domów jednorodzinnych. Robert Dietz, główny ekonomista Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów twierdzi, że w październiku wskaźnik ten stanowił znak, iż ożywienie rynku nieruchomości nadal postępuje. Jeśli chcesz zobaczyć przyszłość trendów realnościowych w Ameryce, zwróć uwagę na kobiety na stanowiskach kierowniczych, zamożnych imigrantów, młodszych i starszych pracowników oraz emerytów. Jak wynika z najnowszego raportu Urban Land Institute w ciągu najbliższych 10 lat, to właśnie te grupy demograficzne będą napędzać tworzenie społeczności w tym kraju. Kraju. Według raportu zatytułowanego Strategie demograficzne rynku nieruchomości rozpoznanie zmian demograficznych może pomóc specjalistom do spraw rynku nieruchomości poprawnie przewidzieć w jaki sposób i gdzie ludzie będą chcieli mieszkać i pracować w nadchodzących latach. Przykładowo raport przewiduje, że prawie 80% nowo powstałych gospodarstw domowych w ciągu najbliższych kilku lat przeniesie się na przedmieścia. Zgodnie ze wskaźnikiem postrzegania cen domów, Quick Loans wykazuje, iż różnica między tym, co właściciel domu myśli, że jego dom jest wart, a tym, co mówi że rzeczoznawca, staje się coraz mniejsza. Już trzeci miesiąc z rzędu różnica ta uległa zmniejszeniu. We wrześniu rzeczywiste wartości wycenianych domów były o 1,26% niższe niż szacunki ich właścicieli. W sierpniu różnica ta wynosiła 1,56%. Zdaniem Quicken Loans na niektórych gorących rynkach takich jak San Francisco i Denver właściciele mieli tendencję do zaniżania wartości swoich domów. Rezerwa federalna zdecydowała się nie podnosić we wrześniu stóp procentowych, a teraz znamy przynajmniej jeden z powodów tej decyzji. Bank Centralny obawia się, że w USA nie ma wystarczającej liczby domów na sprzedaż. Protokół z wrześniowego posiedzenia rezerwy federalnej ujawnia, iż członkowie Komitetu Otwartego Rynku uważają, że rynek realnościowy spowolnił częściowo z powodu nowego kryzysu na rynku nieruchomości. Bank Centralny obawia się, że podaż nie jest w stanie nadążyć za popytem, co może opóźnić ożywienie rynku realnościowego i zaszkodzić gospodarce. Przewiduje się, że rezerwa federalna opowie się za podniesieniem stóp procentowych podczas grudniowego posiedzenia.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 7, 4 i 30. Agenci Illinois Star Realtors Twoimi oczami po rynku nieruchomości.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 Magazyn radiowy POSIADŁOŚĆ 847-647-4000 Internet posiadłość.com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 Dzwonisz już teraz. 847-647-4000. 847-647-4000. Nie czekaj. dzwonisz już teraz. 847-647-4000. Prosimy o uwagę osoby poszukujące domu na północno-zachodnich przedmieściach. Olbrzymi, trzypoziomowy dom w miejscowości Inverness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 7, 6, 4, 7, 4 i 3 zera.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 4 i 3 zera. Z miłości do nieruchomości.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 Odrodzenie rynków spokien w stanie Waszyngton. Rynek nieruchomości postrzegany jako jasny punkt amerykańskiej gospodarki. Większość nowych domów jest teraz powiązana ze wspólnotą społecznościową. Spadek liczby skarg dotyczących kredytów hipotecznych w 2016 roku. Potrzebujesz więcej dowodów, że kryzys związany z przejęciami nieruchomości już się skończył? W swoim najnowszym krajowym raporcie dotyczącym przejęć Kurladzik donosi o dwucyfrowych spadkach wszystkich głównych wskaźników dotyczących zajęć nieruchomości w ciągu ostatniego roku. Zdaniem twórcy raportu, większość z tych danych liczbowych powróciła do poziomów, jakich nie notowano od początku kryzysu realnościowego. Seattle to nie jedyny gorący rynek w stanie Washington. W Spokien sprzedaże domów idą w górę równie dynamicznie. Szef Lokalnego Związku Realnościowców powiedział w stacji KXLY4TV, że rynek w Spokien jest najsilniejszy od wielu lat. Jednak w przeciwieństwie do rozżarzonego searą Spokien pozostaje bardzo przystępne cenowo. Zdaniem Związku Realnościowców w Spokien średnia cena domu we wrześniu wyniosła 200 tysięcy dolarów, co stanowi 14% wzrost w ujęciu rok do roku. Dyrektor do spraw rynku nieruchomości w Blackstone Financial firmie typu Private Equity uważa, że nie należy martwić się potencjalną podwyżką stóp procentowych rezerwy federalnej. Jonathan Gray powiedział CNBC, że zbyt dużo uwagi skupia się na stopach procentowych. Jak twierdzi, nastąpił wzrost zarobków w sektorze nieruchomości spowodowany korzystnymi podstawami. Grey przyznaje jednak, że w ciągu najbliższych kilku lat nie spodziewa się zobaczyć wzrostu wartości, jaki widzieliśmy w ciągu ostatnich czterech lub 5 lat. W na najbliższym czasie nie spodziewa się również gwałtownego spadku. 6 na 10 nowych domów, których budowa rozpoczęła się w 2015 roku, zostało wybudowanych w obrębie wspólnoty mieszkaniowej lub społecznościowej. W tym prawie 3 na 4 nowe domy wybudowane na sprzedaż lub sprzedane w ubiegłym roku. Tak przynajmniej wynika z analizy danych Biura do Spraw Ewidencji Ludności przeprowadzonej przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów. Wśród domów wybudowanych przez wykonawców 23% z nich zlokalizowanych było w obrębie wspólnoty społecznościowej lub mieszkaniowej, a wśród domów wybudowanych przez właścicieli odsetek ten stanowił zaledwie 12%. Jeśli liczba skarg konsumentów dotyczących kredytów hipotecznych może stanowić jakikolwiek wskaźnik, to rynek kredytów nadal przeżywa ożywienie. Z przeprowadzonej przez Insight Mortgage Finance analizy danych Biura Ochrony Finansowej Konsumentów wynika, że w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku liczba skarg konsumentów na ich kredyty hipoteczne spadła o 8,4% w porównaniu do analogicznego okresu w zeszłym roku. Zmalała również ilość skarg napływających do Biura Ochrony Finansowej Konsumentów dotyczących obsługi i modyfikacji kredytów hipotecznych.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 4 i 3 zera Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość Zapraszamy Wiadomości z rynku nieruchomości Inteligentny dom oznacza mniejsze wydatki Czy Twój dom nadal tu będzie w 22 wieku? Trends Union prognozuje, że milenialsi będą w czołówce początkujących nabywców. Dlaczego niektórzy emeryci wracają tam, skąd pochodzą? Trzęsienia ziemi coraz bardziej niepokoją rynek nieruchomości. Wielu właścicieli domów, którzy instalują urządzenia z dostępem do internetu, odkrywa nieoczekiwaną korzyść zniżki na ubezpieczenia. Według MIT Technology Review wiele firm ubezpieczeniowych oferuje obecnie rabaty uznając wartość urządzeń, które pomagają zapobiegać stratom wyników włamań lub wycieków wody. A co powiesz na to? John Michael Kowal, wiceprezes USAA, powiedział magazynowi, iż dąży do stworzenia czegoś w rodzaju kontrolki awaryjnej silnika w domu. Kowal przewiduje, iż nastąpi kiedyś taki dzień, kiedy to cytuje, podasz nam adres pocztowy, a my wyślemy Ci paczkę z technologią. Koniec cytatu. Jak długo przetrwa Twój dom? Eksperci z Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów przeanalizowali dane zbierane przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na temat tego, co dzieje się z domami w miarę upływu lat. National Association of Home Builders odkryło, iż w przypadku domów wybudowanych w 1950 roku lub później, z różnych powodów, tracimy około 0,5% takich nieruchomości rocznie. Jeśli chodzi o domy wybudowane przed 1950 rokiem, to tracimy rocznie około 1%. Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów obliczyło, że połowa wybudowanych niedawno domów przetrwa około 100 lat. Zdaniem dyrektora biura kredytowego TransUnion zbliża się boom początkujących nabywców. Wiceprezes Joe Melman, który zarządza kredytami hipotecznymi w TransUnion, powiedział The Street, że w ciągu najbliższych pięciu lat 17 milionów początkujących nabywców wejdzie na rynek realnościowy zdominowany przez milenialsów. Zdaniem Melmana badanie przeprowadzone przez TransUnion prognozuje napływ 3 milionów początkujących nabywców w samym tylko 2017 roku. Mówi się, że nie można powrócić do domu, ale wśród starszych emerytów panuje nowy trend. Pakują się i porzucają stany w rejonie pasa słońca, w których zamieszkali po przejściu na emeryturę i powracają do chłodniejszych stanów, z których pochodzą. Tak wynika z nowej analizy danych spisowych przeprowadzonej przez P.E.W. Charitable Trust State Line. Okazało się, że coraz więcej starszych Amerykanów wyprowadza się z Florydy, obu Karolin i Arizony i przenosi do Illinois, Michigan, New Jersey i Nowego Jorku. Dlaczego wracają? Zdaniem State Line niektórzy emeryci z powodu swojego wieku mogą wymagać pomocy rodziny. Inni po prostu za nią tęsknią. Wynęły lata od ostatniego silnego trzęsienia ziemi w USA, ale zdaniem Mary Claire Bolton z działu ubezpieczeń CoreLogic ryzyko wystąpienia poważnego w skutkach trzęsienia ziemi powinno budzić rosnące zaniepokojenie. Jak twierdzi, zagrożenie jest realne i z każdym dniem rośnie. Trzęsienie ziemi w Northridge w 2004 roku pochłonęło 72 ofiary i spowodowało szkody w wysokości 25 miliardów dolarów. Zdaniem Mary Claire Bolton CoreLogic planuje serdecznie blogów poświęconych ryzyku wystąpienia trzęsienia Ziemi oraz najnowszym osiągnięciom w dziedzinie zagrożeń sejsmicznych.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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości.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 4 i 3 zera.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 7, 4 i 3 zera.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 cztery i trzy zera.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 Wiadomości z rynku nieruchomości? Koniec kryzysu przejęć. Niskie stopy procentowe pobudzają milenialsów do zakupu. Skąd ten pesymizm odnośnie wskaźnika własności domów? Wskaźnik Mae ujawnia ostrożność wśród konsumentów. <głosy> Zdaniem Atom Data Solutions skończył się kryzys związany z sądowymi konfiskatami nieruchomości. Z najnowszych danych wynika, że we wrześniu liczba egzekucji bankowych osiągnęła najniższy poziom od grudnia 2005 roku. Wiceszef firmy powiedział, iż po sześciu latach tendencji spadkowej oznacza to, że liczba przejęć ostatecznie osiągnęła poziom niższy niż przed kryzysem. Wiceprezes Atom Data Solutions nazywa najnowsze dane, cytuję, „ostatnim gwoździem do trumny kryzysu realnościowego. Koniec cytatu. Bye. <laughs> Wiceprezes Ellie May uważa, że pokolenie milenium naprawdę wykorzystuje niższe stopy procentowe. Jak powiedział National Mortgage News, niskie oprocentowanie mogłoby przekonać milenialsów do zakupu domu jeszcze przed założeniem rodziny. Z comiesięcznego raportu Millennium Tracker Fannie May wynika, że niskie oprocentowanie kredytów hipotecznych pomaga zwiększyć siłę nabywczą początkujących nabywców z pokolenia milenium. Według tego internetowego narzędzia największymi obszarami metropolitarnymi w zakresie Kredytów zaciąganych w sierpniu przez milenialsów były St. Louis i Filadelfia. Nadszedł czas, aby zakończyć ponury rozmowy na temat spadającej liczby domów posiadanych na własność. Przynajmniej tak twierdzi główny ekonomista Freddie Mac, zdaniem którego najnowsze pesymistyczne prognozy z Urban Institute i Wspólnego Centrum Badań Mieszkaniowych Uniwersytetu Harvarda zakładają, że obecna przepaść, jeśli chodzi o wskaźnik własności domów pomiędzy grupami rasowymi, a konkretnie pomiędzy białymi i mniejszościami narodowymi, będzie się utrzymywać, a nawet pogłębiać. Jednak jego zdaniem nie należy tak zakładać. Co więcej, uważa on, że te mało optymistyczne prognozy ignorują potencjalne wpływy makroekonomiczne, które mogą poprawić wskaźnik własności. Już drugi miesiąc z rzędu kluczowy wskaźnik nastrojów konsumentów w odniesieniu do nieruchomości nieznacznie spadł. Wskaźnik nastrojów wobec zakupów domów przygotowany przez Fannie Mae osiągnął w lipcu rekordowy poziom 86 punktów, aby we wrześniu spaść do 83. Malejąca liczba odzwierciedla rosnącą ostrożność konsumentów, mówi Fannie Mae. 4 z 10 komponentów tworzących wskaźnik były we wrześniu niższe. Największy spadek odnotował udział osób, które uważają, że stopy procentowe kredytów hipotecznych spadną w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Zmniejszył się również udział konsumentów, którzy uważają, że teraz jest dobry czas na zakup domu. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się jak sprzedać korzystnie.